Jak pan prognozuje, ten rok dla polskiego rolnictwa będzie lepszy, gorszy niż poprzedni, jeśli chodzi tutaj o ten sektor maszynowy? Nie tylko moja firma, ale i firmy podobne do mojej notują spadki sprzedaży. Za pierwszy kwartał, za kwiecień, one tak naprawdę nie wiadomo czym są spowodowane, trochę nie wiadomo, trochę wiadomo. Mnie zajmuje to, że są bardzo dobre ceny na produkty rolne. Rzepak prawie 2000 zł, pszenica 1000 zł, jęczmiona, żyto, pszenżyto, to wszystko ma bardzo dobre ceny przy relatywnie tych samych kosztach, co w roku czy w latach ubiegłych. Czyli rolnicy będą bardziej skłonni, żeby kupować nowe maszyny po tym sezonie? Tak też wydawać by się mogło. Natomiast nie ma nowych naborów na prof, była dogrywka. Z dzisiejszego dnia, z pierwszej ręki od pana dyrektora Styna z Agencji Restrukturyzacji, i Modernizacji Rolnictwa wiem, że wniosków wpłynęło 6 razy tyle, ile jest możliwość wypłacenia dotacji. Gdyńska Agencja ma na pomorskie, dostała 48 milionów na dotację i przyjęła prawie 1200 wniosków. Czyli to jest 6 razy tyle, co może wypłacić i zrealizować w tych wnioskach i znajduje się tyle, tyle chętnych na pieniądze do, do wydania. Myślę, że między innymi jest przyczynkiem mm, głównym, przyczynkiem do wstrzymania ruchu i zakupu maszyn to, że istniały prowy, czyli środki pomocowe kuriozum, prawda, że to jest przyczynkiem to, co pozwalało kupować maszyny, maszyny. teraz mhm. jest, jest głównym hamulcem. Ale tak jest. Czyli to publiczne wsparcie. To Kto? publiczne europejskie wsparcie w linii zakupu maszyn, modernizacji gospodarstw zostało wyhamowane, wyhamowane dlatego, że nowe wnioski, nowe nabory zostaną uruchomione w 2014, a tak naprawdę w 2015 roku. I jeżeli rolnicy skorzystali już z tego dobrodziejstwa wcześniej, no to chcą dalej inwestować, korzystając z możliwości kupowania maszyn za 50% i wartości. Czyli krótko mówiąc, ten rok to tak trochę trzeba będzie przeczekać, byle do nowej perspektywy finansowej, nowego prowu, tak? Do, do paru... nowego pr pr prowu. Pani to powiedziała, tak jak my to w swojej gwarze e, tych firm rozmawiamy i jej używamy. Natomiast będzie wyhamowanie, co nie oznacza, że to będzie jakaś tragedia. Oczywiście, że tak, przyzwyczailiśmy się z roku na rok do wzrostu sprzedaży, do budowania słupków, które rosły z roku na rok, ale nigdy nic nie jest nam dane na, na, na zawsze. zawsze. No więc właśnie, przyszedł ten, ten czas, takiego troszeczkę odwrotu, ale po to m, też budowałem tą swoją firmę z taką świadomością, że kiedyś to wychowowanie sprzedaży nastąpi, nastąpiło. A ta moja budowla polega na tym, że rozwijaliśmy bardzo mocno serwis. Serwis nas, w naszych periodykach, w naszych umowach o, o zakup maszyn, czy sprzedaż maszyn, mówi, że my jesteśmy dla naszych klientów, którzy u nas dokonują zakupów, w okresie nasilonych prac polowych do dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. I przez lata pracy i rozwoju, nie tylko ludzi, mechaników, ale również i programów do tego dostosowanych, programów pozyskiwania i sprzedaży części zamiennych, kodów kreskowych na nich, doszliśmy po, po 6 latach do, do naszego największego wzrostu, jeżeli chodzi o obsługę tą pozasprzedażową, czyli obsługę serwisową, zaopatrzenie w części zamienne i nasz serwis, i dostępność naszych, naszego serwisu, naszych ludzi, mechaników dla Rolników, tych, którzy potrzebują naszego wsparcia 24 godziny na dobę. I my jesteśmy na to w tym momencie przygotowani. No właśnie, bo ten serwis przecież częstokroć jest o wiele ważniejszy niż sama maszyna. Kup Pan maszynę, weź Pan sobie na pole i do widzenia, prawda? A gdy coś się zepsuje, to co wtedy? W środku prac polowych, tak jak Pan mówi, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę rolnikowi to rzeczywiście bardzo potrzebne. I rzeczywiście bywają takie sytuacje, że o drugiej w nocy trzeba jechać z serwisem, czy nie? Oczywiście, że tak. Jeździmy i z serwisem, i wydajemy części z naszego magazynu. A to się odbywa, szczerze mówiąc, w czasie żniw. Najczęściej nie zdarzyło nam się, żeby w drugiej, o drugiej w nocy w czasie siewów jesiennych czy wiosennych się odbywa, ale w czasie żniw, tak, dlatego że kombajny pracują do późna, dlatego że one muszą wcześniej rano być już na polu i kosić, także to się odbywa w czasie żniw i na to jesteśmy przygotowani, ale jak, jak również jesteśmy przygotowani na obsługę naszych klientów w czasie siewów, prac polowych na wiosnę i na jesień. Tutaj Pani też powiedziała o bardzo ważnej rzeczy, o tym, że rolnik nie może zostać sam. Jednym z naszych haseł i też na naszej stronie internetowej jest z nami nigdy nie zostaniesz sam. I to jest właśnie w tym jednym hasle zawarte to, co ja do tej pory powiedziałem. Czyli my nie sprzedajemy maszyny i zapominamy o naszym kliencie, ale trwale trwamy dalej przy nim obsługując każdą przez nas sprzedaną maszynę, remontując ją czy w okresie gwarancyjnym, czy też pogwarancyjnym. Ma to ogromne znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że mnogość firm do obsługi rolnictwa i mechanizacji jest olbrzymia. Mamy olbrzymią konkurencję, ale nie każdy widzi właśnie tą drugą twarz sprzedaży maszyn, czyli obsługę, obsługę serwisową i zapatrzenia w części. My tą firmą jesteśmy już od pięciu lat i. I dzięki temu, że jesteśmy, to mamy się w dobrej kondycji i tak zamierzamy to podtrzymać i dalej rozwijać. A wróćmy jeszcze do tego roku na przeczekanie. Jakiś czas temu i w raporcie rolnym pisaliśmy i chyba nawet na stronie akurat raportu rolnego umieściliśmy taki wywiad z trzema rolnikami z województwa mazowieckiego w ogóle, także to tak. w ogóle nie z naszych okolic, którzy aby lepiej finansować sobie zakupy nowych mhm. maszyn, żeby też uniezależnić się troszeczkę od kredytów komercyjnych, a równocześnie, żeby móc kupić maszyny trochę lepsze, trochę droższe, nowe maszyny, mhm. oni w trójkę... Trzy sąsiednie gospodarstwa mhm. dogadali się i kupują te maszyny wspólnie. To już drugie pokolenie rolników w tym momencie mhm. kupuje. Pierwsze pokolenie tych pięcioparó, sześcioparolatków już nie prowadzi tych gospodarstw, ale ich synowie prowadzą. Mhm. Jest to dokładnie taka kooperacja kilku rodzin, taka prawie że spółdzielnia, chociaż nieformalna. No, to, to, chociaż nieformalna. Y czy to jest mhm. ewenement ekstrema? Czy pan się również spotyka z tego rodzaju sąsiedzkimi kooperatywami? Tak, z pierwszymi takimi kooperatywami spotkałem się w Niemczech w latach, na początku lat 90. A w Polsce? A w Polsce się spotykam do tej pory i obsługujemy również takie e, związki, czy formalne, bardziej, czy mniej formalne. My je obsługujemy. Oczywiście nie jest to jeszcze na takim etapie rozwoju jak na Zachodzie. Natomiast jest i to bardzo dobrze wróży. Przede wszystkim dlaczego? Dlatego, że ludzie, jako ludzie, mogą się dogadać. To jest... To jest bardzo fajną ideą. A drugie, że mogą wspólnie użytkować jedne duże maszyny, nie kłócąc się, że u tego pierwszego, u tego w drugiej kolejności a ty zepsułeś, a ja ją naprawiłem. To istnieje, tak jak pani już powiedziała, z pokolenia na pokolenia i mam nadzieję, że to się będzie rozwijać. Nie tyle my na tym że zyskujemy jako firma sprzedająca, ale na tym oni sami zainteresowani są w najlepszej sytuacji, wykorzystując właśnie maszynę do wspólnych upraw, siewów i wykorzystują do no, swojej produkcji. Wy, wy też zyskujecie, bo gdyby oni nie połączyli swoich sił i swoich funduszy, to w ogóle byście nie sprzedali maszyny. To znaczy tak nie do końca. Jak, jak zobaczymy na Podlaskim czy Małopolskim, ile zostało sprzedanych ciągników, rekordowa izba ciągników, prawda, to, to program był skierowany przede wszystkim do tych rolników, którzy mają kilkanaście hektarów i oni z tego dobrodziejstwa również skorzystali, mają swój ciągnik. I teraz jest pytanie, i za ten ciągnik w roku jest wykorzystany, więc każdy podstawowy ciągnik tam ma 80-100 koni i to używa go każdy z tych gospodarzy i on będzie służył temu i następnemu pokoleniu. Natomiast, gdyby, gdy takich trzech rolników się zbiera, to już mają kilkadziesiąt, prawie sto hektarów, prawda? I wtedy użytkowują jeden ciągnik, 140 koni na, na przykład, jeden półk, jeden agregat. Także to, to w tym kontekście działa na naszą niekorzyść. Prawda? Bo w momencie, kiedy każdy indywidualnie ma swój ciągnik, to my sprzedajemy więcej. Natomiast grupa potrzebuje jednego sprzętu. Większego, ale jednego sprzętu. Mm -hmm. Także y, myślę, że to jest y, takie obopólne pogodzenie y, tych, tych celów, a zawsze będą i grupy, i indywidualni rolnicy. Także jesteśmy dla, dla każdego stworzenia, dla każdego stworzonego podmiotu. Natomiast niech się one tworzą, niech się one łączą i współpracują, to tylko łączy ludzi, a nie dzieli. Bo tutaj jeśli chodzi o sprawę taką czysto techniczną, że tak powiem, mm -hmm. formalną, tak? zawarcie umowy sprzedaży dla trzech rolników no nie stanowi przecież problemu, jeśli nabywcami są trzy osoby fizyczne prowadzące rolniczą działalność, prawda? Czy, czy pięciu, czy jeden. To jest jak spółka prawa handlowego albo prowadzący działalność gospodarczą, wpisany do ewidencji. Także tutaj problemów nie ma żadnych.